Książniczki są tak delikatne, że nie zasną. Jak podobno materacem jest choćby ziarnko grochu. I raz zjawiła się książniczka i ile by nie dawano materacy, to jej i tak nie było dobrze. A raz by w dupę dostała i od razu poszła spać bez przemrania. Bite dzieci widzą świat inaczej. Wychowuj dzieci bez przemocy. Więcej informacji na www.dzieciństwobezprzemocy.pl